Rozdział trzydziesty Alma naucza biednych, którzy stali się pokorni przez cierpienia. Wiara jest nadzieją tego, czego się nie widzi, a co jest prawdą. Przez aniołów Bóg objawia swoje słowo mężczyznom, kobietom i dzieciom. Alma porównuje słowo do nasiona, które zasadzone potrzebuje opieki, by mogło stać się drzewem i wydać owoc życia wiecznego. I stało się, że poszli i zaczęli głosić słowo Boże w ich synagogach, domach a nawet na ulicach i po wielu trudach zaczęli odnosić sukces pośród biednych tego ludu których wypędzano z synagog ze względu na ich biedne okrycia uważano ich za nieczystych nie wolno im więc było wchodzić do synagog by czcić Boga i tak byli biedni i uważani za nic przez swych braci byli więc ubodzy w rzeczy tego świata i ubodzy w duchu i gdy Alma nauczał ludzi na wzgórzu Onidach Przyszedł do niego tłum tych, o których mówiono, że są ubodzy w duchu przez swój niedostatek w rzeczy tego świata. I gdy przyszli do Almy, ten, który im przewodził, zapytał, Co mają czynić ci moi bracia, wzgardzeni przez wszystkich, a szczególnie przez naszych kapłanów z racji swej biedy? Oto wypędzili nas z naszych synagog, które wybudowaliśmy ciężką pracą, i uczynili to z powodu naszego wielkiego ubóstwa. I co mamy zrobić, nie mając żadnego miejsca, by czcić naszego Boga? I gdy Alma go usłyszał, obrócił się i spojrzał na niego z wielką radością, bo widział, że ich cierpienia prawdziwie ich ukorzyły i że są teraz gotowi słuchać słowa. Dlatego nie powiedział nic więcej do ludzi, do których przemawiał, lecz wyciągnął rękę i zawołał do tych, o których wiedział, że ich serca są prawdziwie skruszone. Widzę, że jesteście pokornego serca. Jeśli tak rzeczywiście jest, błogosławieni jesteście. Oto wasz brat zapytał, co mamy zrobić, gdyż wypędzono nas z naszych synagog i nie możemy czcić naszego Boga. Pytam was, czy uważacie, że możecie czcić Boga tylko w swoich synagogach? I co więcej, pytam was, czy uważacie, że należy czcić Boga tylko raz na tydzień? Mówię wam, dobrze się stało, że wypędzono was z waszych synagog, abyście się ukorzyli i mogli nabrać mądrości, albowiem konieczne jest, abyście zmądrzyli? Oto wasi bracia wzgardzili wami i wypędzili was z powodu waszego wielkiego ubóstwa i dzięki temu staliście się pokornego serca. Z konieczności staliście się pokorni. I teraz, ponieważ zmuszono was do pokory, jesteście błogosławieni, gdyż czasami, gdy ludzie zostają zmuszeni do pokory, starają się poprawić i nawrócić. I pewne jest, że kto się nawraca, okazana mu jest łaska a ten, komu okazano łaskę i kto wytrwa do końca, zostanie zbawiony. Jeśli jesteście błogosławieni, ponieważ zmuszono was do pokory, czy nie uważacie, że jeszcze bardziej błogosławieni są ci, którzy się prawdziwie ukorzą ze względu na słowo? Ten, kto się prawdziwie ukorzy i nawróci, odstępując od swych grzechów i wytrwa do końca, będzie błogosławiony. Znacznie bardziej błogosławiony niż ci, którzy zostali zmuszeni do pokory z powodu swego wielkiego ubóstwa. Błogosławieni są ci, którzy stają się pokorni, nie będąc do tego zmuszeni. Inaczej mówiąc, błogosławiony jest ten, kto wierzy w Słowo Boże i zostaje ochrzczony bez zawziętości serca, nie będąc zmuszony do uznania prawdy czy postawiony wobec faktów, zanim uwierzy. Wielu mówi, pokaż nam znak z nieba, a wtedy będziemy mieli pewność i uwierzymy. Pytam was, czy to jest wiara? Mówię wam, że to nie jest wiara, albo im, jeśli ktoś wie o czymś na pewno, nie potrzebuje wierzyć, bo wie. I o ile bardziej przeklęty jest ten, kto zna wolę Boga, a nie wypełnia jej, niż ten, kto tylko wierzy lub ma powód, by wierzyć, lecz popada w grzech. Sami potrzebujecie o tym zadecydować. Oto mówię wam, że tak jest z jednej strony, a tak z drugiej i każdy człowiek otrzyma według swoich czynów. I jak już powiedziałem o wierze, wiara oznacza, że nie ma się pełnego poznania, jeśli więc masz wiarę, pokładasz nadzieję w tym, czego nie widziałeś, a co jest prawdą. I pragnę, abyście zapamiętali, że Bóg jest miłosierny wobec wszystkich, którzy wierzą w Jego imię, dlatego pragnie przede wszystkim, abyście wierzyli, abyście wierzyli w Jego Słowo. Oto przez aniołów objawia swoje słowa ludziom, nie tylko mężczyznom, lecz także kobietom. Ale to nie wszystko, gdyż również małym dzieciom dane są w wielu wypadkach słowa zadziwiające mądrych i uczonych. I teraz, moi ukochani bracia, chcieliście się ode mnie dowiedzieć, co macie czynić, gdyż wam dokuczają, prześladują i wypędzają. Oto pragnę, abyście wiedzieli, że osądzam was tylko na podstawie prawdy, albowiem uważam, że nie wszyscy z was zostali zmuszeni do pokory i szczerze wierzę, że są pośród was tacy, którzy sami by się ukorzyli bez względu na swoje warunki. Jak powiedziałem o wierze, że nie oznacza ona pełnego poznania, tak samo jest z moimi słowami. Nie możecie mieć od razu pełnej pewności o ich słuszności, tak jak wiara nie jest od razu pełnym poznaniem. Jeśli jednak przebudzicie się, wytężycie swoje siły i wypróbujecie moje słowa, wierząc nawet w małym stopniu, a jeśli nie możecie więcej, mając tylko pragnienie wiary, Pozwólcie, aby to pragnienie wzrastało w was, aż uwierzycie na tyle, by dopatrzyć się prawdy, przynajmniej w części moich słów. A teraz porównajmy słowo do nasiona. Jeśli zrobicie miejsce, aby można je było zasadzić w waszym sercu, a będzie to prawdziwe, to znaczy dobre nasiono, i nie wypchniecie go swą niewiarą, opierając się duchowi Pana, zacznie ono wzbierać w waszym sercu, i gdy odczujecie jego rozwój, zaczniecie sobie mówić, musi to być dobre nasiono. Inaczej mówiąc, słowo to jest dobre, gdyż zaczyna powiększać moją duszę i rozjaśniać moje zrozumienie i staje mi się drogie. I czyż nie zwiększyłoby to waszej wiary? Mówię wam, że tak by się stało, jakkolwiek wasza wiara nie rozrosła się jeszcze na tyle, by stanowić pełne poznanie. Ale gdy widzicie, że nasiono pęcznieje, kiełkuje i zaczyna rosnąć, musicie powiedzieć, że jest dobre, bo pęcznieje, kiełkuje i zaczyna rosnąć. I czy nie wzmocni to waszej wiary? Mówię wam, że wzmocni to waszą wiarę, albowiem powiecie, wiem, że jest to dobre nasiono, gdyż kiełkuje i zaczyna rosnąć. Czy możecie być teraz pewni, że nasiono to jest dobre? Mówię wam, że tak, gdyż każde nasiono wydaje na swe podobieństwo. Jeśli więc nasiono rośnie, jest dobre. Jeśli jednak nie rośnie, nie jest dobre i zostaje wyrzucone. A teraz, ponieważ poddaliście to nasiono próbie i zasadziliście je i pęcznieje, kiełkuje i zaczyna rosnąć, przekonujecie się, że jest dobre. I pytam, czy wasze poznanie jest teraz pełne? Tak. Wasze poznanie jest teraz pełne w tym względzie i zajmuje miejsce wiary, ponieważ wiecie, że słowo wezbrało w waszych duszach, zaczęło kiełkować, oświecać wam umysł i rozwijać wasze zrozumienie. Czyż nie jest to wtedy dowodem? Mówię wam, że jest to dowodem, albowiem jest ono światłem, a co jest światłem, jest dobrem i można to rozpoznać jako dobro, będziecie więc wiedzieć, że jest dobrem. A teraz, gdy już zakosztowaliście tego światła, czy macie pełne poznanie? Oto mówię wam, że nie. I nie wolno wam odkładać wiary na bok, gdyż pokładaliście wiarę tylko na tyle, aby zasadzić nasiono, abyście mogli wypróbować je i przekonać się, czy jest dobre. I gdy drzewko to zaczyna rosnąć, powiecie, zadbajmy o nie, aby zakorzeniło się, wyrosło i wydało nam owoc. I jeśli o nie zadbacie zakorzeni się, wyrośnie i wyda wam owoc. Jeśli jednak zaniedbacie drzewko i nie będziecie się nim opiekować, nie zakorzeni się. I gdy przypali je żar słońca, drzewko uschnie, albowiem nie będzie zakorzenione i wyrwiecie je i wyrzucicie. I stanie się tak nie dlatego, że nasiono nie było dobre, czy że owoc jego nie jest pożądany, ale dlatego, że wasza ziemia jest jałowa, a wy nie chcieliście zatroszczyć się o nie, dlatego nie możecie mieć z niego owocu. I tak, jeśli nie zadbacie o słowo, czekając z wiarą na jego owoc, nigdy nie zerwiecie owocu z drzewa życia. Jeśli jednak będziecie troszczyć się o słowo, gorliwie wzmacniając je swą wiarą, jeśli zadbacie o drzewko, gdy zaczyna rosnąć, Wytrwale czekając na jego owoc Zakorzeni się i stanie drzewem rosnącym ku życiu wiecznemu I niebawem, dzięki temu, że mieliście wiarę Byliście pilni i wytrwali, dbając o słowo Aby zakorzeniło się w was Będziecie mogli zrywać z niego owoc Cenniejszy i słodszy ponad wszystko Bielszy ponad wszelką biel którego doskonałość jest nieskalana. Będziecie napawać się tym owocem, aż się nasycicie i nie będziecie głodni ani spragnieni. Wtedy, moi bracia, zostaniecie nagrodzeni za waszą wiarę, pilność, wytrwałość i cierpliwość, gdy czekaliście na to drzewo, by wydało wam owoc.